w górach śnieg. Minęła godzina 23. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Piotr Paszkowski. Sześcioro wybranych w połowie marca sędziów Trybunału Konstytucyjnego stawiło się dziś w siedzibie tej instytucji, ale gabinety dostało tylko dwoje: to Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek, którzy złożyli ślubowanie w pałacu prezydenckim.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 Sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło w Sejmie ślubowania wobec prezydenta i w jego nieobecności. Tego aktu nie uznaje kancelaria prezydenta. Jej szef Zbigniew Bogucki nazywa antysędziami tych sędziów, którzy nie złożyli ślubowania bezpośrednio przed prezydentem. Ponad 100 tysięcy osób uczestniczyło w wielkim koncercie demontażu systemu w Budapeszcie. Choć impreza miała formalnie charakter apolityczny, wszyscy doskonale wiedzieli, kogo chcą odsunąć od władzy. Niemal 36 lat temu koncert zmiany reżimu komunistycznego zorganizował Fidesz, na czele którego stał młody Wiktor Orban. Dziś masa młodych ludzi przyszła na darmowy koncert, którego uczestnicy chcą demontażu systemu stworzonego przez premiera, który rządzi Węgrami od 16 lat. Co chwilę na jaw wychodzą jakieś skandale, co chwilę z szafy wylatują jakieś trupy. To mi strasznie przeszkadza. Takie wypowiedzi wśród ponad 100 tysięcy uczestników tego darmowego koncertu to norma. Imprezę wymyślił pisarz i celebryta Robert Pujżir z młodym piosenkarzem Azariachem. Tutaj każda piosenka, każde przemówienie przeciwko systemowi Orbana wskazuje jeden kierunek ze wschodu na zachód, od nieliberalnego feudalizmu do burżuazyjnej demokracji w stylu zachodnim, mówi Pujżir. Wszyscy mają nadzieję, że ta władza skończy się w niedzielę, późnym wieczorem. Z Placu Bohaterów w Budapeszcie Piotr Piętka, Polskie Radio. W niedzielę wieczorem po 20.00 w programie pierwszym Polskiego Radia audycja specjalna poświęcona węgierskim wyborom parlamentarnym. Jutro rano rusza pierwsza runda negocjacji pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Obie strony podtrzymują rozbieżne stanowiska. Osiągnięcie porozumienia nie będzie łatwe. Ocenia dr Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Oczywiście światełko w tunelu jest. Od to znaczy, no, Trumpa ta wojna bardzo dużo kosztuje i to jest ta nadzieja, która nas powinna tutaj trzymać przy tym, że nie będzie chciał wrócić do pełnoskalowej wojny. We wtorek Iran i Stany Zjednoczone uzgodniły dwutygodniowe zawieszenie broni. Mimo to tankowce nadal nie przepływają przez cieśninę Ormuz, a Izrael kontynuuje ataki na cele Hezbollahu w Libanie. W Irlandii pogłębia się kryzys paliwowy spowodowany protestami przeciwko rosnącym cenom surowca. Demonstranci blokują drogi i miejsca dystrybucji. Z tego powodu cysterny nie mogą dojechać na stacje. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to nawet 500 stacji wkrótce może zostać bez paliwa. Protestują głównie rolnicy i kierowcy ciężarówek. Sprzeciwiają się wysokim cenom paliwa i domagają się większej pomocy od rządu. To są aktualności jedynki. Wracamy do kraju. Policja zatrzymała kierowcę, który w nocy pozostawił samochód na przejeździe kolejowym w Kontach w gminie Rawicz. stojący na torach pojazd uderzył pociąg towarowy. Do zdarzenia doszło tuż przed godziną czwartą nad ranem. Kilka godzin później mundurowi zatrzymali 37-letniego mieszkańca województwa dolnośląskiego. Jak przekazał Arkadiusz Wrublewski z Rawskiej Policji, mężczyzna zapewniał, że nie działał celowo.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 To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego. We wschodniej połowie kraju miejscami słabe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Maksymalnie 9 stopni na południu i wschodzie, 13 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006. Hektopaskali ma rosnąć. jedynka Polskie Radio Reklama Wiesz co Marian? Mm -hmm. Super jest ten nasz nowy telewizor. Doch wiadomo Barbara, Aha. a kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, <grym> ci panowie z MediaExpert! <grym> I jeszcze tego starego grata zabrali, wygodnie i za darmo. Teraz w MediaExpert nowy telewizor przywozimy do twojego domu, wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy, a jeśli trzeba stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media MediaExpert i na mediaexpert.pl W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus tylko w piątek Łomża jazdę 5 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis, a tylko w sobotę perła chmilowa 500 ml, 5 butelek plus 5 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji. Browarnie Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Autopromocja.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 Seven Seas of Rye. Mimo, że mieli już na koncie swój debiut płytowy i kilka singli, to Seven Seas of Rye było pierwszym naprawdę wyjątkowym, dostrzeżonym singlem odnotowanym na listach przebojów, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Zresztą Stany też przeszły nieco później. To z albumu Queen 2 Freddie Mercury. I Roger Taylor, i Brian May, i John Deacon, czyli ten kwartet brytyjski, który nagrywa drugi album, ale już w zupełnie inny sposób niż swój debiut. Z prostego, hardrockowego zespołu z ambicjami przeobraził się w grupę poszukującą nie tylko innych form wyrazu czy form artystycznych, ale także skupiającą się na tym bardzo precyzyjnym nagraniu i wykorzystaniu techniki studyjnej do tego, żeby wzbogacić swoją muzykę. Queen 2, legendarny album, jest bohaterem, czy też bohaterką, jeśli mówimy o Queen, naszego cyklu Muzyczne Spotkania. Kłaniam się Państwu, Marcin Kusy. Usłyszałem tę płytę w radiu i pamiętam, że bardzo długo prowadzący opowiadał o tym ikonicznym zdjęciu, które znajduje się na okładce płyty. Opowiadał również, że ta płyta właściwie nie zawiera żadnego przeboju. Trochę sobie zaprzeczyłem, bo Seven Seas of Rye jednak zaistniało. Ale w porównaniu do innych płyt Queen, gdzie były przynajmniej 3-4 przebojowe single, to Queen 2 raczej jawi nam się jako album. Ze stroną białą, tę pierwszą, trochę jaśniejszą, i ze stroną czarną. Side white i side black. I ta muzyka, z jednej strony meteryczna tak jak White Queen między innymi, ale czasem bardzo mocna. Obdarzona riffami, ale też bardzo dziwnymi podziałami rytmicznymi. I przede wszystkim to na tej płycie są już te pierwsze próby pokazania, że Queen to zespół inny niż wszystkie. Tu są już te harmonie wokalne. Tu jest ta gitarowa orkiestra Briana Maya. I przede wszystkim myślę, że to jest już przedsionek do tego, żeby pokazać się w pełni kilka lat później na płycie Night of the Opera, choćby Bohemian Rhapsody. Słuchamy dzisiaj płyty Queen 2. Zapraszam Państwa. Like going up to heaven and then coming back alive. Let me tell you all about the it. The so Ooh, It took me a little time to choose. What a baby singing in a little delight. a the In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 Czuliśmy, że rozwijamy własne brzmienie, byliśmy pionierami wielośladowego nagrywania. Dawało to ogromną paletę możliwości. Mogliśmy tworzyć potężne, churalne partie, dysponując zaledwie trzema głosami. Dodaje Roger Taylor, kompozytor, czasem wokalista, a przede wszystkim perkusista zespołu. Na przestrzeni lat ten Queen II obrósł jakąś legendą, takim pierwszym inicjacyjnym krokiem do robienia rzeczy wielkich, do robienia rzeczy nie wprost, do przede wszystkim zaspokajania ambicji, przynajmniej May'a, przynajmniej Taylora, a na tej drugiej stronie czarnej na pewno Freddiego Mercury'ego, który zawsze marzył o połączeniu wielkich rokowych riffów, ale także tej wielkiej sztuki operowej. Między innymi tutaj na tej płycie są The March of the Black Queen czy bardzo mocny Ogry Battle, który już wykonywali wcześniej na koncertach. Zresztą pośród zawodowych muzyków również jest sporo tych, którzy doceniają Queen 2. m.in. innymi Axl Rose z Guns N' Roses. W przypadku Queen mam swojego faworyta. To Queen 2. Gdy ten album wychodził początkowo, podobały mi się tylko pojedyncze utwory. Z czasem umysł otwierał mi się na różne style. Ta płyta była czymś, co zawsze chciałem osiągnąć. Album Queen 2, bohaterem dzisiejszego cyklu Muzyczne Spotkanie. Dość powiedzieć, że wiele formatów, proszę Państwa, na tym wznowieniu, które ukazało się 27 marca, ponad 50 lat po premierze tejże płyty. A jeśli chodzi o nowe miksy, to zarówno May i Taylor zaprosili zespół, który pracował wcześniej nad reedycją Queen 1. Chodziło o to, by wydobyć z tych utworów jeszcze większą klarowność. Nie chcieliśmy niczego dodawać, ale po prostu pokazać więcej tego, co już tam było i osiągnąć pożądane brzmienie, wyjaśnia no jeden z tych, którzy pracowali nad tą płytą, czyli Justin Shirley Smith. Ta płyta Queen 2 powstawała tak jak debiut w Trident Studios, a współproducentem wtedy był Roy Thomas Baker. Kilka utworów, jak wspomniałem, były już znanych z koncertów, choćby Father to Son, ale także Ogre Battle, mówi Freddie Mercury. Chciałem dać z siebie wszystko, nie iść na żadne kompromisy, cały zespół nie uznaje półśrodków. I z takim nastawieniem nagrywano tę ikoniczną płytę. Father to serve. pierwszy Polskiego Radia. Wiara w siebie, wizja i niezbadane wprost możliwości. Mieli ogromny apetyt na odniesienie sukcesu, ale jeszcze większe na to, by stworzyć dzieło niepodobne do żadnego innego. Operowe struktury, ściana gitar, jeśli chodzi o Briana meja, a wszystko oczywiście określone potężną sekcją, ale kiedy trzeba, jak wspomniałem, byli bardzo liryczni, ale kiedy było można rozwinąć skrzydła, to nie zapominali, że są jednym z tych najważniejszych rokowych zespołów. To jeszcze słowo o tym, jak powiedziałem, ikonicznym zdjęciu, które zdobi okładkę. Wykonał je Mick Rock. I trochę dlatego, że tak określano tę płytę, że to jest y, album światła i cienia. Tak jak te strony. Side white i side black. Biała strona, czarna strona. Utwory nieco bardziej delikatne. I takie jak White Queen chociażby, ale także o zupełnie innym charakterze, jak The Loser in the End, kompozycja Rogera Taylora. Proszę zerknąć na tę okładkę, proszę cieszyć się tym wznowieniem, bo to w wielu formatach i wiele tak zwanych sesji również dołączonych do tych płyt. Y w tym najpotężniejszym wydaniu jest ich aż sześć, w tym nieco skromniejszym dwie, ale to wystarczy, żeby prześledzić sobie proces tworzenia jednego z najsłynniejszych albumów w muzyce rockowej, a na pewno jednym z najbardziej oryginalnych. Słuchaliśmy dzisiaj albumu Queen 2 zespołu Queen. Muzyczne spotkania, Marcin Kusy, pięknie Państwu dziękuję. Smiling Dark eyes So sad Her eyes And JEDYNKA Polskie Radio Ślady na piasku Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Oficjalnie zakończyła się nadzwyczajna renowacja fresku Sąd Ostateczny w kaplicy Sykstyńskiej. Podobnie jak wcześniejsza renowacja całości kaplicy, dzieło odzyskało oryginalne kolory. Pierwsza wielka renowacja fresków Michała Anioła rozpoczęła się w 1980 roku i trwała do 1994. Stąd kolejne pomniejsze prace konserwatorskie nazywano nadzwyczajnymi. Podobnie jak tą właśnie zakończono. Jednym z pierwszych, który opisał na nowo symbolikę kolorów, fresków, jest ojciec profesor Heinrich Pfeiffer, wybitny historyk sztuki i znawca dzieł Michała Anioła. Jolanta Sosnowska. Profesor Pfeiffer, ojciec Pfeiffer poświęcił na kontemplację tych fresków 50 lat swego życia. Na przykład zwraca uwagę na motyw krzyża, który czterokrotnie pojawia się na tym malowidle. Krzyż właśnie w dwóch lunetach. W lunecie lewej aniołowie podtrzymują, dźwigają krzyż. I tu jest też sprawa interesująca. Chrystus musiał sam dźwigać krzyż. Tutaj jest kilkoro aniołów, mocarnych, trzeba zwrócić uwagę, mocarnych aniołów, którzy próbują ten krzyż dźwigać i widać, że strasznie dużo wysiłku to kosztuje. Następnie z krzyżem mamy postać świętego Józefa, stojącego przodem do Maryi, ale, czyli po lewej stronie Chrystusa. Ale odwróconego do nas plecami widzimy też muskularne, niezwykle muskularne ciało cieśli. Również wielką postacią, gigantyczną jest postać z prawej strony, z krzyżem jest to prawdopodobnie albo Szymon, Szymon Cyrenejczyk, albo apostoł Filip i czwartą postacią jest z kolei dobry łotr, który y, tutaj się pojawia. Przodem po naszej prawej stronie, poniżej y, świętego... świętego Józefa, a koło, koło świętej Katarzyny Aleksandryjskiej znajduje się dobry łotr zwany Dyzmą, czyli czterokrotnie pojawia się motyw krzyża, który jest no, jasnym odniesieniem do tego, że bez cierpienia, bez krzyża, bez naśladowania Chrystusa nasze życie wieczne jest niemożliwe. Bartłomiej Feluś, Artur Sobolewski dosięgnęliśmy nieba. To jest tak naprawdę chyba najbardziej spektakularne dzieło. Nie ma nic na świecie tak równie skomplikowanego i tak niezwykłego jak Kaplica Syksyjska, czegoś takiego, co byłoby jednym wielkim obrazem, bo tak trzeba popatrzeć na Kaplicę seksyjską. Natomiast szczegóły dla mnie, mój imiennik Święty Bartłomiej, który przedstawiony jest we fresku Michała Anioła przy Sądzie Ostatecznym. Tam przedstawiony jest Święty Bartłomiej, czyli patron introligatorów po części tym, czym my się też zajmujemy, tylko w części, bo wydajemy książki, ale e, Święty Bartłomiej, mój imiennik jest przedstawiony jako Michał Anioł, czy to on trzyma w jednej ręce zakrwawiony nóż, był męczennikiem, zdarto z niego skórę, w związku z tym tak się go przedstawia, w drugiej ręce skórę zdjętą z niego i w tej skórze widzimy wizerunek Michała Anioła, kto bardzo się wpatrzy w niego, rzeczywiście odkryje rysy samego twórcy, samego Michała Anioła zwanego za życia, boski. Praca przy tej kaplicy to było może łez, potu, no i konfliktów wszedł. Tak, to prawda. Michał Anioł niemalże. Dzisiaj nazwalibyśmy to bardzo głęboką depresją. Tego doświadczył malując sklepienie. To potem w swoich poematach, sonetach jakby próbował uwypuklić, bo faktycznie będąc ciągle młodym człowiekiem, on miał 30 parę lat, jak rozpoczął malowanie Kaplicy seksyjskiej. niemniej jednak ona sprawiła mu na tyle duże kłopotu, e, proszę sobie wyobrazić, obok powstaje katedra św. Piotra, inni malarze tworzą równie wielkie dzieła, nagle on się zmaga, przyjął zlecenie papieża i Pierwsze dni powodują, że ten kapiący na twarz tynk odpadający po prostu za, za tłuste zrobił wapno i to spowodowało, że to mu nie do końca wychodziło. On, pierwsze Te dni nie były wcale łatwe dla niego. On się zmagał naprawdę z ogromnym wyzwaniem wyczerpującym. Przy sądzie ostatecznym kilkanaście lat później spadł z rusztowania. Być może niektórzy mówią, że ta wspomniana przez Bartka skóra świętego Bartłomieja to jest właśnie... Jego, jego wyobrażenie cierpienia, jakiego doświadczał w malujący sąd ostateczny. Profesor Piotr Krasny, historyk sztuki. Kaplica Sykstyńska, usytuowana wewnątrz Pałacu Apostolskiego, wbrew takim popularnym opiniom, nie jest komunikowana bezpośrednio z Bazyliką Świętego Piotra i w zasadzie. Nie była nigdy używana do wielkich ceremonii religijnych gromadzących wszystkich wiernych. Za to po jej wybudowaniu, a została wzniesiona w wieku XV, zaczęła być miejscem ważnych uroczystości służących prezentacji prestiżu papiestwa podkreślaniu jego znaczenia. Dla ludzi, którzy odwiedzają kaplicę w tłumie, 25 tysięcy ludzi, którzy dziennie przewijają się przez kaplicę, idą w tłumie, niesieni tłumem, nie mogą fotografować, nie mogą za bardzo rozmawiać, zadzierają głowy, cóż widzą nad sobą. Widzą nad sobą zarysy największych dzieł w historii ludzkości, Michała Anioła. Na ścianach widzą dzieła Starej Sykstyny, Botticellego, Girlandajo, Perugino. Natomiast no, widzą je z odległości, widzą je niewyraźnie, widzą je w biegu, Faktycznie można dostrzec szczegóły tak, jak to dostrzegali jakie widzieli mistrzowie 500 lat temu. Włoscy mistrzowie renesansu malując te dzieła. Widzimy każde pęknięcie, które powstało z upływem czasu, każde rysy. Możemy e, i specjaliści wiemy już, potrafią je nawet nazwać. Także to są rzeczy fenomenalne. Nawet mieliśmy takiego domorosłego matematyka, który przeliczył i powiedział, że o, jeśli sklepienie, fresk stworzenia Adama jest na wysokości... 19 metrów nad linią naszego wzroku, a ma 40 metrów długości. Przekaz, który kaplica niesie, to jest przekaz i ten estetyczny, i ten duchowy. Profesor Piotr Krasny, historyk sztuki. U Michała Anioła Sąd Ostateczny dokonuje się jakby jeszcze chwilę wcześniej. Ten proces rozdzielenia dokonuje się i nie jest to proces spokojny i harmonijny, ale jest to proces niesamowicie dramatyczny. Z jednej strony pojawiają się te wszystkie elementy, czy prawie te prawie wszystkie elementy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. A więc są anioły z księgami, w których są spisane ludzkie uczynki. Właściwie one są w takim geometrycznym środku całej kompozycji. Są zbawieni i potępieni w procesie zmartwychwstania i z grubsza są po prawej i po lewej stronie Chrystusa. Ale przede wszystkim ten obraz cechuje ruch, a więc jedni dopiero wstają z grobów. Są tam szkielety, które przeoblekają się w ciało, jakby się dokładnie przyjrzeć. Później te osoby wstające z grobów są porywane na niebiosa przez anioły. Zmierzają ku Chrystusowi i dochodzą przed Jego oblicze, gdzie zresztą tradycyjnie Matka Boska oręduje za ludzkością, więc tu wiele elementów jest bardzo tradycyjnych. I teraz Chrystus nie jest takim pełnym powagi sędzią, ale jest osobą wykonującą bardzo dramatyczne gesty. I co jest jeszcze rzeczą bardziej uderzającą. Prawą ręką tak od niechcenia przyciąga zbawionych. Za to lewą ręką nakazuje im spadać w dół, tak by można powiedzieć. Oni spadają w dół i są rzucani w tę sferę potępienia. Czyli to nie jest dzielenie ludzi, dzielenie ludzi przez anioły na dwie grupy. To jest bardzo dramatyczny proces, kiedy każdy idzie przed oblicze Boga, staje przed nim twarzą w twarz, bo tak można się domyślać, i zapada wyrok albo zostaje wśród zbawionych, zostaje w rzeczywistości niebiańskiej albo spada do piekiel. i tu, proszę zobaczyć, właściwie to gesty Chrystusa dokonują, dokonują podziału. Zdecydowana większość ludzi, którzy się pojawili na tym malowidle właściwie jest jeszcze w sferze zawieszenia. Fascynujące albo zatrważające jest to, że Zarówno ci, którzy znajdują się w niebie kobiet, w niebie mężczyzn, pośród proroków, wyznawców, męczenników, którzy według naszych kategorii zasłużyli sobie na niebo, mają zatrwożone miny. Jakby gdyby wcale nie byli pewni tego, że rzeczywiście swoim życiem zasłużyli na niebo. Są ściśnięci bardzo, jeden obok drugiego, jakby wtedy czuli się pewniej. Co prawda nie widać, jakoby spoglądali w dół, gdzie rozgrywają się te straszne sceny. A mimo to czują powagę chwili, że będziemy musieli zdać sprawozdanie ze swego włodarstwa. No a poza tym także potępienie, to jest właściwie takie beznadziejne spadanie głową w dół przede wszystkim. To jest dosłowne odrzucenie, bo Chrystus ich odrzuca, tak by można powiedzieć. Potępieni do tej łodzi Harona tutaj spadają? Oni spadają do łodzi Harona, jak tutaj wyraźnie widać żeby się ich więcej zmieściło, Harun ubija ich wiosłem, prawda, tak bardzo brutalnie, a część spada prosto do piekła. W pewnym sensie można by powiedzieć, że z tego jak anioły traktują zmartwychwstałych, już coś wynika, już jakby pojawia się zapowiedź ich, ich losu, Cale prawda? dobrze nie tak będzie. Można odczytać, no, nie zawsze niektórzy, niektórzy jednak tutaj są wyraźnie traktowani lepiej. Jest na przykład anioł, który z wielkim wysiłkiem ciągnie za różaniec, czyli tu jest stawiennictwo Matki Boskiej. Jak według ojca Pfeiffera jej postać jest interpretowana? Matka Boża jest tutaj przedstawiona w stanie brzemiennym. Ojciec Pfeiffer tłumaczy to w ten sposób, że Maryja jest kościołem i jako taka brzemienna aż do postrachu sądu, kiedy wszyscy wierni urodzą się dla raju. Maryja jest odwrócona od Chrystusa, jest też zalękniona. Ale Ona spogląda na swojego ziemskiego oblubieńca. Ona spogląda w stronę krzyża. Widać jej zalęknienie, ale i też troskę o, o to, czy wszyscy będą zbawieni. Chrystus dość niezwykły, inaczej niż do tej pory bywało w kanonie ikonograficznym. Inaczej niż było w kanonie malarstwa średniowiecznego i renesansowego, ponieważ... Chrystus nie jest tu przedstawiony w schemacie, który jest nazywany w ikonografii typem syryjskim. To znaczy jako dość ascetyczna postać o długich, ciemnych włosach i ciemnym zaroście. Tutaj Chrystus jest atletyczną postacią, bez zarostu, ukazaną na tle no, złocistego kręgu, jakiejś plamy, jakiejś plamy jasności. I tą zmianę ikonograficzną można by interpretować na dwa sposoby. Bardziej tradycyjna i pewnie w jakimś stopniu przekonująca interpretacja to, że Chrystus pojawia się tutaj jako Apolin, pojawia się jako Bóg Słońca po części. prawda? W Starym Testamencie, w psalmach, w tradycji, w pismach Ojców Kościoła Chrystus jako Słońce, Słońce Sprawiedliwości pojawia się nieustannie, co mogłoby lec u podstaw takiego skojarzenia. Z drugiej strony mocarność Chrystusa powodowała, że kojarzono go z Jowiszem, z Bogiem, z najwyższym Bogiem, Bogiem, który ma pełnię, pełnię władzy. Ale czy takie wyjaśnienia są w pełni słuszne? No, można by się było zastanawiać. W Rzymie papieże odcinają się od pogańskiego dziedzictwa. trudno byłoby, żeby pod okiem papieża powstawała taka idea. Chyba tak. I być może tutaj większy wpływ na to, Odegrała archeologia chrześcijańska, która wtedy się w Rzymie rozwija, kiedy zaczyna się przede wszystkim analizować sarkofagi wczesnochrześcijańskie, wizerunki Chrystusa z III-IV wieku, gdzie Chrystus jest właśnie pokazany tak jak Rzymianie, czyli bez zarostu, z krótkimi, z krótkimi włosami i to może być także wyjaśnienie tej postaci. Ojciec Pfeiffer analizuje tu cztery szkice, które narysował Michał Anioł, przygotowując się do malowania Sądu Ostatecznego. I na jednym z tych szkiców Chrystus ma owalną twarz i krótką brodę, czyli jak gdyby też przymierzał się do tego znanego powszechnie wizerunku Chrystusa. Natomiast zdecydował się na swoją wizję Chrystusa, Blondyna, bardzo dobrze, pięknie zbudowanego mężczyzny. Jak odczytuje teologicznie tę postać ojciec Pfeiffer? Ojciec Pfeiffer zastanawia się, jak to było możliwe, że artysta zatrudniony przez papieża mógł po raz pierwszy pozwolić sobie na taką dowolność i namalować wizerunek Chrystusa mający charakter ogólny, powszechny, mający wartość symbolu, a nie jego portret. Można wszakże powiedzieć, że on po prostu takie przedstawienie pasuje do charakteru malowidła. To jest potężny sędzia, rzeczywisty władca świata. On nie może wyglądać słabo. On musi wyglądać potężnie. I chyba o to przede wszystkim chodzi w tym przedstawieniu. I Chrystus, sądząc, nie jest kimś, kto posługuje się jakimś kodeksem. To, że ktoś spada do piekieł, to nie jest arbitralny wyrok sędziego. To jest to, że on sobie sam na to zasłużył. A Chrystus nie jest okrutny, tylko jest sprawiedliwy. Po prostu w czasie swojego pierwszego przyjścia dał ludzkości możliwość zbawienia, dał ją za darmo, a drugie przejście jest rozliczeniem, czy ten dar został wykorzystany. I ten majestat Boga widać na twarzach wszystkich postaci. Pojawiają się te elementy krytyki Kościoła, ponieważ można na przykład zobaczyć, że dusze potępionych spadają trzymając worki pieniędzy i tu się to odczytuje jako krytykę odpustów sprzedawanych przez kościół katolicki jeszcze niedawno. Michał Anioł był bezlitosny w tym osądzaniu. Oczywiście mógł sobie na to pozwolić, bo Paweł III też był bezlitosny w ocenie tego, co wcześniej papiestwo robiło. Czy to oznacza, że w twarzach tych spadających z workami i innych potępionych można było odczytać twarze współczesnych malarzowi? Jego uczeń Skanio Kondiwi, który... No był naocznym świadkiem tego, opisywał, że Michał Anioł dość bezwzględnie umieszczał różne osoby właśnie w strefie potępionych. Między innymi jednego z kurialistów rzymskich, którego bardzo, bardzo nie lubił, przedstawił jako taką postać odrażającą wężem, który gryzie go w genitalia, prawda? To jest taka bardzo mocno wyeksponowana tutaj osoba. I kiedy ten kurialista domagał się od papieża korekty, no to Paweł III miał odpowiedzieć, że jeśli chodzi o sąd ostateczny, kompetencje papieża nie sięgają i jeśli taki był wyrok boski, to nie ma żadnej, żadnej rady. Elementem charakterystycznym dla badań ojca Pfeiffera są kolory, które ojciec Pfeiffer niejako zinterpretował, nadając im odpowiedni też sens i znaczenie teologiczne. Kolory szat, przepasek odpowiednich postaci. Na przykład anioł w lewej, w lewej lunecie, który przodem do nas i przytrzymuje krzyż. tutaj Ten, który jest taką obleczony w fioletową szatę pokuty, pokazuje na dłoni ślady po gwoździach. Jest symbolem. Natomiast anioł obleczony w zieloną szatę nadziei, ten, który obejmuje krzyż, mówi nam, że w krzyżu jest nadzieja. Inny jest fiolet odziany, fiolet jest kolorem pokuty, wszystko to odnosi się do cierpienia i do krzyża i do ofiary krzyżowej. Też są nieprzypadkowo aniołowie ubrani w czerwień. Kolor czerwony, kolor miłości, biel jest kolorem wiary, niebieski jest kolorem kontemplacji, fiolet kolorem pokuty, zielony nadziei, i szafranowy kolorem rozeznania duchowego. Tak naprawdę w tej chwili nowo odkryty sąd ostateczny. Można za każdym razem stojąc przed nim interpretować trochę inaczej, interpretować trochę po swojemu. Myślę, że tak i że nie jest to w żaden sposób odległe od zamiarów Michała Anioła. W historii sztuki mówi się, że do treści dzieła sztuki każdy podchodzi z dwóch, z dwóch stron. Po pierwsze są dzieła sztuki, które wymagają interpretacji historycznej. Ale z drugiej strony wielkie dzieła sztuki mają to do siebie, że działają trochę jak lustro. To znaczy człowiek patrząc na to dzieło uzmysławia sobie coś nowego o sobie. A w przypadku sądu Michała Anioła można powiedzieć, że on musiał być świadomie pomyślany jako dzieło, które będzie dobre dla każdych czasów. Bo proszę zobaczyć, na sklepieniu jest początek świata. Jest jego stworzenie i... Pierwsze etapy jego dziejów. Na ścianie ołtarzowej jest koniec świata, ostatni etap jego dziejów. Boski sąd, czyli każdy, kto znajdzie się w kaplicy, jest tak jak każdy w życiu, między początkiem i końcem świata. Przy takim założeniu sąd ostateczny ma być wstrząsający, ma być pouczający zawsze, w chwili, gdy obraz jest malowany i powinien to aktualność zachować aż do momentu, kiedy dojdzie do prawdziwego końca świata. Opowiadali profesor Piotr Krasny, historyk sztuki, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Jolanta Sosnowska, Bartłomiej Feluś i Artur Sobolewski. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki. Charles, mąż Marii, nazwał rodzeństwo delanejów pasożytami. Interweniował Naya. Posłuchajmy piątego fragmentu powieści Daphne du Maurier, Rodzina Delanejów, Czyta Anna Kurt. Myślę, że użyłeś niewłaściwego słowa. Jesteśmy kramarzami zachwalającymi swoje towary, nie pasożytami. Charles spojrzał z drugiego końca pokoju na siedzącego przy fortepianie Nayala. Uwaga, chłopcy i dziewczęta! Oto nadciąga, pomyślał tamten. Całe życie czekałem na prawdziwy, ścinający z nóg, cios poniżej pasa. Jakież to tragiczne, że ma go wymierzyć stary, poczciwy Charles. Ty? W głosie Charlesa brzmiała niezmierzona pogarda, połączona z gorzką, długo tłumioną zazdrością. Co ja? Jak dom, którego urok gaśnie po zamknięciu okiennic, tak wyrazista twarz Najala, utraciwszy blasku śmiechu, stała się nagle obojętna i bezosobowa. Jesteś wybrykiem natury! wypalił Charles. I masz dość rozumu, żeby zdawać sobie z tego sprawę. Co musi być wyjątkowo nieprzyjemne. Dźwięki opuszczały zwykle głowę Nayala jako chwytliwe melodyjki, które gwizdali potem na ulicach chłopcy na posyłki albo nuciły rozchichotane ekspedientki. Po dwóch tygodniach nikt ich nie pamiętał. Żałosne, tanie bzdurki. Jego jedyny powód do sławy. Nie... Najal nie był żadnym geniuszem. Nie miał w sobie prawdziwej mocy twórczej. Jedynie małą iskierkę odziedziczonego talentu, dzięki któremu potrafił bez wysiłku, nawet bez wielkiej ochoty, produkować jeden przebój po drugim i zbijać w ten sposób bynajmniej niepożądaną fortunę. – Masz rację – powiedział do Charlesa. – Stuprocentową. Absolutną rację – Jestem wybrykiem natury. Przez chwilę miał ten sam zaszczuty wyraz twarzy jak wiele lat temu, gdy był małym chłopcem i mama nie zwracała na niego uwagi, a on, żeby pokazać, że nic go to nie obchodzi, biegł do hotelowego okna i pluł przechodniom na głowy. Nagle uśmiechnął się i przejechał palcami po włosach. Wygrałeś, Charles. Pasożyty zostały pokonane. Ale jeśli dobrze pamiętam lekcje biologii, to w ostatecznym rozrachunku ich żywiciele także giną. Anna Kert przeczytała piąty fragment powieści Daphne du Maurier, Rodzina Delanejów w przykładzie Anny Bańkowskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy. Jedynka. Polskie Radio.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 Do zobaczenia już wkrótce. Jedenka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.